Zidentyfikuj. Przypnij. Identify. Pin down. Odejść stopniowo. Leave gradually. Edge a wall. Zredukuj. Ogranicz. Reduce. Cut down on. Zrozum. Dowiedz się. Realize. Find out. Odzyskaj siły fizyczne. Odbij się. Recover physically. Bounce back. Odpraw. Zestrzel. Dismiss. Shoot down. Przerwij. Wtrąć się. Interrupt. Cut in. Odsunąć się. Move aside. Step aside. Ponowne adresowanie. Kontynuacja.